Minęła 15. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Nagodą. I Andrzej Kocjan. Trump ostrzega Irańczyków. W tej nocy cała cywilizacja zginie. Żąda, żeby Teheran odblokował na Ormus. Jay Vance na Węgrzech zabiera głos wspólnie z Wiktorem Orbanem. Wizyta amerykańskiego wiceprezydenta na niespełna tydzień przed wyborami. W aktualnościach także o wielkim sukcesie kosmicznej misji Artemis II. Rekord sprzed ponad 50 lat pobity. Na początek najnowsza zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który grozi eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. I ostrzega, że tej nocy cała cywilizacja zginie. Amerykański przywódca sugeruje też, że najbliższe godziny mogą przynieść przełom albo katastrofę. Trump napisał w mediach społecznościowych, że cała cywilizacja zginie tej nocy i nigdy nie zostanie odbudowana, choć jak dodał, nie chce by do tego doszło. Jednocześnie wskazał na możliwość całkowitej zmiany reżimu w Iranie i pojawienia się to cytat mądrzejszych, mniej zradykalizowanych przywódców. To jego zdaniem mogłoby doprowadzić do pozytywnego przełomu. Amerykański prezydent określił nadchodzącą noc jako jeden z najważniejszych momentów w długiej, skomplikowanej historii świata i podkreślił, że 47 lat wyzysku korupcji i śmierci w Iranie w końcu się zakończy. Wcześniej Stany Zjednoczone zapowiadały rychłe zakończenie konfliktu. Przypomnijmy, tej nocy mija termin ultimatum postawionego Iranowi przez Waszyngton. Teheran miał w tym czasie zawrzeć ostateczne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz w Węgry. W Budapeszcie jest amerykański wiceprezydent J.D. Vance, aby, jak głosi oficjalny program, rozmawiać z węgierskim premierem o amerykańsko-węgierskich stosunkach. Nieoficjalnie natomiast mówi się, że przyleciał, aby pomóc Wiktorowi Orbanowi utrzymać 16-letnie rządy w tym kraju. Konferencję prasową obu polityków obserwował stały korespondent Polskiego Radia na Węgrzech, Piotr Piętka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy wiceprezydent USA udzielił tego poparcia Orbanowi? No rzeczywiście wystąpienie, całe wystąpienie J.D. Vansa na konferencji prasowej, która całkiem niedawno się zakończyła, było generalnie poparciem węgierskiego premiera i jego partii w wyborach, które odbędą się w niedzielę 12 kwietnia. Wiceprezydent Vance nie mógł się nachwalić tego lidera tak wspaniałego narodu, który, jak powiedział Vance, powinien być przykładem dla całej Europy. Amerykański prezydent nie tylko poparł Orbana, ale też zaatakował Unię Europejską.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 Dodał jednak, że plan jest taki, że te wybory wygra Wiktor Orban. Piotr, Piętka, Budapeszt, dziękujemy za tę informację. Wracamy do kraju. O potrzebie regulacji rynku kryptowalut w Polsce mówią politycy. Największa polska giełda kryptowalut, Zonda Krypto, może mieć poważne problemy z płynnością, informują portale Money.pl i Wirtualna Polska. Mowa jest o spadku rezerw bitcoinów giełdy o 99%. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, otwiera te zarzuty i zapewnia, że zarządzana przez niego firma jest w stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem.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 Tymczasem prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreśla, że zawetowana ustawa o kryptowalutach nie rozwiązałaby problemów pojawiających się w związku z działalnością spółki Zonda Krypto, bo spółka działa w oparciu o estońskie prawa. Zwrócę uwagę, że ustawa, którą zawetował pan prezydent nie dotyczyła takich podmiotów jak Zonda Krypto, która działa na rynku estońskim. Minister Finansów Andrzej Domański komentując sprawę podkreślał, że zawetowana przez prezydenta ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego Uprawnienia wobec podmiotów działających w Polsce na zagranicznych licencjach. Na pytanie Polskiego Radia o tę sytuację Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała nas, że rynek kryptowalut jej nie podlega. Oznacza to, że Komisja nie posiada uprawnień do monitorowania tej działalności. 180 dzieci wysłanych na testy po tym jak w Mrągowie zdiagnozowano gruźlicę u jednej z nauczycielek. To standardowa procedura nie oznacza, że dzieci są chory. Wcześniej miały wykonane badania rentgenowskie klatki piersiowej. To są aktualności jedynki. Rekord sprzed 53 lat pobity załoga misji Artemis 2 zaleciała dalej niż Apollo 13. minionej nocy kapsuła astronautów oddaliła się od Ziemi na największą odległość w historii, prawie 407 tysięcy kilometrów. To ponad 6 tysięcy więcej niż w przypadku misji Apollo. Nasza reporterka sprawdziła, z jakimi przeciwnościami mierzyli się astronauci.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 Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Na terenie całej Polski porywisty wiatr popada lokalnie we wschodniej części kraju. Temperatura od 3 stopni na Żuławach, 9 w centrum do 13 na ziemi kłodzkiej. Na barometrach w Warszawie w tej chwili 1002 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości CRE. Klimat. W całej Polsce jest dobra lub nawet bardzo dobra jakość powietrza. 62% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Jedynka.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 en todo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 Element diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z nie chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Panie Paskalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Państwo jedynki. Ja się bardzo cieszę, uda, że Natalia Kukulska będzie u nas jutro, bo ta płyta, z której pochodzi piosenka w biegu, to jest taka, trochę, to jest taka kwintesencja lat 90. -tych. Są tam i ballady takie, jak i więcej ciebie, tym mniej. Jest czy ona jest taka jak ja, którą bardzo lubimy, lekki R&B, albo wręcz elementy disco, jak w piosence w biegu. To też była taka płyta, która w latach 90. nieco odstawała od tego Raczej, głównego nurtu, oczywiście. a ten główny nurt to oczywiście dyta Bartosiewiczka, Katarzyna Nosowska i Kasia Kowalska. Czyli rok? Tak naprawdę rok rządziła gitara wtedy, nie? Tak, gitarowe brzmienia, moje ulubione. No ja wiem, że uwielbiasz, ale będzie u nas reprezentantka gitarowych już mniej czyli Urszula też jutro, która w swoich w latach 90. odniosła potężny sukces dwiema płytami, czyli biała droga i supernowa. O tych płytach jutro pewnie też porozmawiamy. No ale co ty, ty gonisz z tym gwiazdozbiorem? Poczekajmy, aż rozpocznie się na dobre ta część naszej audycji. Folder ulubione. Jak Państwo słyszą, u Uli wszystko musi być uporządkowane. Jak w zegareczku, tip-top. Drodzy Państwo, jutro wyjątkowe nagranie naszej audycji słowno-muzycznej, audycji podczas której będziemy rozmawiać o latach 90. i o dziewczynach, które rządziły na listach przebojów, rządziły w radiu i rządziły na muzycznej scenie. Renata Przemyk, Urszula, Natalia Kukulska, Reniusis i Kasia Stankiewicz. Kasia Stankiewicz. A do tego wybitny y, pianista Bartek Wąsik, który postanowił na nasze zaproszenie zinterpretować po swojemu największe przeboje z repertuaru tych artystek. Jeśli chcą Państwo z nami być, a to już jest ostatnia Naprawdę ostatnia ostatni szansa. moment. Proszę wysyłać maile na adres folder małpa na nagranie jutro o godzinie 17:45 w budynku Polskiego Radia. A wśród gości poza Natalią Kukul Kukulską również Reni Jusis, która pobyłeś serca biciem, sięgnęła już w latach 90. Byłeś serca biciem. Jakieś moce rządzą Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają. Że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłeś serca biciem O, -o. jasną zimą życie. Bardziej ciemne. Już nawet księżyc brat o tobie nie chce gadać ze mną. O nie, w kieszeni grosze, dwa w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Ty jednak losą żart, że ja obydwa grosze noszę. oczach milion gwiazd. Staszka Zybowskiego. Niebo dla Ciebie Urszula to płyta, której na początku nikt nie chciał wydać, a jak już wydał to sprzedała się w kilkuset tysiącach egzemplarzy. Zresztą na pewno jutro zapytamy o tą Urszulę, która będzie z nami. Popytamy, podpytamy też o to, jak to jest śpiewać piosenki właściwie na każdej trasie lata z radiem i mieć taki odzew prawda, od publiczności. To jak to w ogóle jest dostać pierwszą w życiu złotą płytę i ile ta płyta waży dzisiaj, a ile kosztuje? O tym też porozmawiamy jutro w trakcie zbioru audycji Rejestrowanej z udziałem słuchaczy. Chcą Państwo Mamy do nas jeszcze zaproszenia Moniko. Moniko czy ma Monika pokazuje, że mamy dosłownie podwójne. Zapraszamy pod folder małpa.polski.radio.pl No i już pomijając fakt, że czeka nas y mam nadzieję piękna audycja, to spotkamy się z Państwem również. Codziennie do Państwa mówimy. to jest dla nas najważniejsze. A tutaj może, możemy się wreszcie poznać osobiście w, w tym legendarnym budynku Polskiego Radio. Zbiórka 17.45. Zaproszenia jeszcze czekają. Folder małpa.polski.radio.pl A teraz Michał Żebrowski i Kasia Stankiewicz. No właśnie, z Kasią Stankiewicz w jedynce. and I Renata Przemek o tym, że Babę zesłał Bóg, a nam teraz czas zesłał Andrzeja Kocjana, który przedstawi Skrót Aktualności. Tu program pierwszy Polskiego Radia jest godzina 15.30. Donald Trump ostrzega Irańczyków. W tej nocy cała cywilizacja zginie. Prezydent USA żąda, żeby Teheran odblokował cieślinę Ormus. Sugeruje też, że najbliższe godziny mogą przynieść przełom, czyli porozumienie albo katastrofę. A po groźbach Trumpa, zniszczenia mostów i elektrowni, Iran wzywa obywateli do otworzenia ludzkich łańcuchów. Wczoraj przed jedną z elektrowni protest zaczął popularny irański muzyk. Areszt dla czworga fałszywych pracowników wodociągów, którzy okradali mieszkania łódzkich seniorów. Podejrzani to dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Na terenie Łodzi mieli ukraść w sumie 80 tysięcy złotych, ale policja podejrzewa, że szajka działała także w innych miastach, m.in. w Warszawie.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 Najbliższa noc nie będzie już wietrzna, ale chłodna. Temperatury spadną w wielu miejscach kraju poniżej zera, ostrzega rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W nocy na południu i zachodzie przymrozki, tam ostrzeżenia przed spadkiem temperatury do około minus jednego stopnia, a przy gruncie nawet do minus trzech stopni. Jutro znów silne wiatr w centrum kraju, ocieplenie pod koniec tygodnia. A pełne wydanie aktualności o 16.00. To Diana King, która chciała być czaką Khan. Mniej więcej. Lata 90. -tych. A właśnie się nie kojarzyłem tej wersji. Oryginał znam, a to pewnie do jakiegoś filmu. Tak nie, to chyba tego tak koło filmu. Lata... <laughs> To była Diana King, yy, czyli kawał, szaj, kawał reggae lat 90. tego komercyjnego oczywiście rega. A z nami Marta Zinkiewicz. Dzień dobry Marto. Dzień dobry. Z czymś absolutnie niekomercyjnym, chociaż muszę się Państwu przyznać, tak jak muszę się przyznać Marcinowi no. i, i Marcie, że kiedy słyszę nazwisko Haruki Murakami... To wcale nie myślę o wybitnej literaturze z najwyższej półki, choć mam świadomość, że to jest człowiek, którego nazwisko właściwie zawsze pada w kontekście Literackiej Nagrody Nobla, a przynajmniej od kilku dobrych lat tak właśnie jest. Dla mnie to jest pan, który właściwie wprowadził Japonię do Polski, bo zanim pojawiły się sushi i bubble tea i parę innych japońskich wynalazków, to wszyscy zaczytywali się w powieściach Harukiego Murakamiego. Dobrze myślę? Dobrze myślisz. I faktycznie on ma taką umiejętność opisywania codzienności. On to też bardzo często słowo pisane łączy z muzyką. I też właśnie o tym chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć, bo Haruki Murakami, który ma 77 lat, swoją pierwszą książkę napisał w wieku lat 30. I była to książka zatytułowana Słuchaj pieśni wiatru. No i nawet wtedy to już Haruki Murakami doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że początkujący pisarze to nie w tym wieku już dawno mieli za sobą co najmniej jedną, jak nie kilka wydanych powieści, on dopiero zaczynał. Ale od samego początku okazało się, że to, co on tworzy, jest naprawdę wyjątkowe. I kilka późniejszych, jednych z najbardziej znanych książek to m.in. Przygoda z owcą Norwegian Wood, Kawka nad morzem, czy O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. I ta ostatnia pozycja faktycznie do biegania nawiązuje i do tego, jak on pokochał to, co bieganie na długie dystanse dało mu w życiu. Tą książką zresztą zainspirował Harry. się Harry Styles mm -hmm. i o niej opowiada w wywiadach, jako wskazując na tę lekturę, która zainspirowała go do biegania i do Nagrania. myślenia w trakcie biegania. I całą płytę nagrał pod w, w, do, do, do biegania, można powiedzieć również. Czyli y, Haruki Murakami nie dość, że innych inspiruje, jeśli chodzi o muzykę, to sam z tej muzyki też czerpie ogrom inspiracji. A co to za muzyka? No właśnie, on ukochał sobie przede wszystkim jazz. Mm -hmm. I też y, w latach 70. razem ze swoją żoną prowadził klub jazzowy Peter Cat. Trwało to kilka dobrych lat y, w takiej miejscowości Kokubundi, która wchodzi w skład y, metropolii Tokio. No ale w pewnym momencie, właśnie to był ten czas końcówka prowadzenia klubu jazzowego, kiedy on wydał pierwszą książkę. Ona od razu wygrała konkurs literacki i on doszedł do wniosku, że chciałby zacząć zarabiać właśnie na pisaniu z książek. Z klubem jazzowym się rozstał, ale ten jazz grał w jego duszy i gra do dziś, bo bardzo często w swoich książkach on mówi o konkretnych utworach, tytułach, o wykonawcach. Nieco... Obok jazzu leży tytuł jego książki Norwegian Wood, który jest bezpośrednim nawiązaniem do piosenki Beatlesów. Tak, właśnie ta powieść też zaczyna się od tego, że y, młody chłopak słyszy piosenkę Beatlesów o tym samym tytule Norwegian Wood i dosłownie tak jak w utworze akcja zaczyna się rozwijać właśnie od tego momentu. I to, że on tak często mówi o konkretnych twórcach, o utworach, to wiele osób stwierdziło, jego czytelników, że no nie byłoby tych książek, gdyby nie to. To nie jest jakiś cichy bohater, jakaś muzyka w tle, tylko to o, bardzo konkretnie pokazuje nam, jaki jest nastrój książki, kto jakim jest bohaterem. Jego bohaterowie w samotności słuchają jazzu i ta muzyka staje się taką ścieżką dźwiękową, tak jak mamy w filmie bardzo często. No właśnie w zasadzie zawsze taką ścieżkę dźwiękową, no to w tym przypadku jest to ścieżka dźwiękowa do książek. I też wiele osób postanowiło w bardzo konkretny sposób wykorzystać wiedzę, która z tym się wiąże. I dziś, proszę Państwa, można znaleźć mnóstwo różnych playlist, składanek w internecie, które czasem trwają po kilka godzin i są zbiorem. Wszystkich utworów, o których Haruki Murakami kiedykolwiek wspomniał w swoich książkach. Bardzo często jest to właśnie jazz, więc z jednej strony możemy czytać jego książki i słuchać autentycznie tych utworów, ten klimat jest więc utrzymany, ale z drugiej strony ja sobie wyobrażam bardzo przyjemną sesję na przykład gotowania z taką muzyką w tle. Wczoraj, mówiła, wczoraj mówiłaś o filmach, w których y, widać jedzenie, w mm -hmm. zasadzie twoja gościnie mówiła, a ja podkreśliłbym filmy, w których dobrze słychać muzykę, w których muzyka jest podkreślona, wyraźna, więc y, muzyka jest świetnym tłem i do książek, i do filmów. A do czasem staje się właśnie głównym bohaterem. Playlisty literackie to zaczyna być, tak mi się wydaje, nowy trend, bo... Zdarzają się już tacy artyści, którzy na koniec swoich książek, głównie mówię na razie o literaturze dla ludzi młodych, umieszczają listę utworów, do których można wrócić po przeczytaniu lektury. Pamiętam też, że Katarzyna Bonda, kiedy była u nas jedną ze swoich ostatnich książek, też wspominała o tym, że marzy jej się stworzenie takiego kryminału, takiej opowieści kryminalnej, którą można by było opisać w piosenkach i ona by bardzo chciała, żeby takie piosenki powstały na potrzeby właśnie kryminału, jest projekt do zrobienia, Marta. Jest projekt zdecydowanie. Zobaczymy. Ja sięgnęłam po jedną z takich playlist y, y, poświęconych twórczości, poświęconych książkom y, Murakamiego, no i znalazłam na niej utwór Stanageca, który to na pewno Państwo doskonale znają, The Girl from Ipanema, czyli tu mamy Japonię i tu mamy Brazylię. Tutaj tak. mamy Amerykę Południową. Zupełnie inne, inna, inne brzmienie. Na no, wszystko to dla, w kontekście literackim. Bardzo się cieszymy, bo mamy nowe wyniki czytale, czytelnictwa w Polsce i już wiemy, że wróciliśmy w tym roku do Sienkiewicza. Do lektur. Do yy, Bolesława żeby taka playlista została do stworzona. Do Już już graliśmy to też. Można no to teraz zagramy dziewczynę z Ipanemy. Marta Sienkiewicz była dzisiaj razem. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa Num doce balanço caminho do mar.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 Was, but she doesn't see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 with your No wyśmienite to jest. To jest Ray ze swojej najnowszej płyty. Którą sama wydała. Nikt nie chciał nie wydać, to. Tak. Więc wydała sobie sama. Wiadomo było, że będzie to sukces i tak faktycznie się stało. Teraz mamy przyjemność odsłuchiwania kolejnych piosenek. Tu e, Ray z siostrami Ammą i Absolutli. A skoro o siostrach mowa, to jest i nasza siostra popołudniowa, Karolina Dzień Rożej. Dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Mogłabym przybić piątkę sobie z Ray, bo jak chcesz zrobić coś dobrze, to robisz to samemu taka Ach, filozofia. Myślałem, że Ray is my husband. <śmiech> nie, dziękuję. <śmiech> <śmiech> Ale to jutro, na jutro się umówiliśmy. Dobrze. Karolina, co u ciebie dzisiaj poszliśmy? Będziemy zastanawiać się nad tym, po co ludzkości księżyc, a Właściwie rewizyta na księżycu. Jak wiemy, astronauci już wracają na Ziemię. Nawet za księżycem. Byli, za księżycem. Tak? tak daleko człowiek jeszcze nie był. Rzeczywiście bardzo daleka podróż i dużo innych ciekawych tematów dzisiaj w ekspresie. Polecam o 16. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Monika Gural i Kasia Dubrowska. Do jutra.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 Największe gwiazdy kin na smutny film Gdy same na kwiaty, tworzą najpiękniejszy bukiet Podgradały mnie sąsiadom, choć to głupie Mogę zrobić to jeszcze raz Cały lipiec by jedną wielką podróżą Wakacje życia już się nigdy nie powtórzą Boże, jaki ta biega.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 W piątek po dwudziestej Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś polski jabłko Jona Gold Luzem. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,99 za kilogram. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 50% taniej, 8,99 za opakowanie. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.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 Koczysz do Carrefoura? Tak, mają okazję na maksa. Ubrania teks, damskie, męskie i dziecięce, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 kwietnia. Dostępna tylko w hipermarketach.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 Reklama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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam Monika Gniewaszewska. Cały czas bardzo duży ruch na drogach. Największy utrzymuje się na południu kraju na A4. Od Małopolski przez Śląsk po Dolny Śląsk i wyjazd z kraju przejściem granicznym w Wędrzechowicach. A4 w Małopolsce korkuje się w okolicach Brzeska. Zator ciągnie się w stronę obwodnicy Krakowa po Bochnie. Później jest nieco lepiej, ale już na obwodnicy Krakowa mocno zwalniamy w okolicach węzła Kraków Południe. I to spowolnienie korek ciągnie się po bramki w Balicach. To wszystko w stronę Katowic. Śląsk już też nie wygląda najlepiej. Między węzłami Brzęczkowice a Murckowska. Tutaj na jestni w stronę Katowic też należy spodziewać się bardzo dużych spowolnień. No i cały czas, właściwie przez cały dzień, bardzo źle wygląda sytuacja między Opolem a Wrocławiem. Tutaj na tym odcinku bardzo powoli przemierzamy na czwórkę w stronę Wrocławia. Nie lepiej jest na obwodnicy Wrocławia A8, na jestni prowadzącej w stronę na południe. Odcinek Wrocław-Legnica też bardzo ciasno i później już dojazd do granicy w Wędrzychowicach również zajmuje kierowcom bardzo dużo czasu. Nie tylko południe kraju w korkach, ale też A2, okolice Poznania. Przed węzłem Poznań-Komorniki też jest bardzo duży zator. Kolejka aut do wyjazdu z Polski na granicy w Świecku też należy, należy liczyć się z dużym spowolnieniem. Na północy kraju to głównie S7, czyli trasa między Warszawą a Gdańskiem. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień. Największe korki są między węzłami Gdańsk Port Gdańsk-Lipce to w stronę Gdyni. A utrudnienia, o których mówią służby to S8, m.in. tutaj w Wielkopolsce na trasie między węzłami Wieruszów-Kępno. Na wysokości miejscowości Kierzno w kierunku Wrocławia była zupełna blokada jezdni po zderzeniu samochodu ciężarowego z lawetą, a teraz wiemy o odblokowaniu jednego pasa.